Ponieważ Jezus miał jeden cel, kiedy przyszedł na Ziemię. Zburzyć diabelskie kłamstwo. Zburzyć diabelskie kłamstwo. Pokazać im, jaki naprawdę jest Ojciec. Właśnie dla ludzi, którzy nie znali Boga, Ojciec był kimś odległym, dalekim, groźnym i ponurym. Postacią wręcz taką, którą należało jak najdalej, od której jak najdalej należało się trzymać. Jezus przyszedł na ziemię przywrócić właściwy obraz Ojca. Obraz Boga, który chce obcować z człowiekiem. Tak jak na początku obcował z Adamem i Ewą w raju. To grzech wykrzywił obraz Boga i Jezus ten obraz chce przywrócić. Więc niech w naszych sercach dzisiaj będzie obraz Jezusa, który siada wśród nas. Który mówi wręcz, że jest naszym bratem. Naszym sługą i który chce usłużyć nam. Ja wręcz jestem przekonany, że dzisiaj nie tylko Pan posyła swoje słowo do nas, ale robi to, co zawsze robił, kiedy był wśród swojego ludu. Jestem przekonany, że dzisiaj Pan też przechadza się między tymi rzędami krzeseł. I chce dotknąć się każdego z nas osobiście. Chcę leczyć każdego z nas osobiście. Chcę przemówić do każdego z nas osobiście. Obyśmy tylko chcieli to zobaczyć i usłyszeć głos Pana. On tu jest. To, czego zobaczysz, wyłącznie i tylko wyłącznie zależy od Ciebie. Więc miejmy oczy nasze duchowo, szeroko otwarte. Uszy duchowo. Duchowe, szeroko, też otwarte, ponieważ Jezus dzisiaj tutaj jest specjalnie dla Ciebie. Nie myśl o nikim więcej obok siebie, tylko pomyśl o sobie, że Jezus przyszedł do Ciebie, tak jak wtedy Jezus powiedział do Jana: A cóż Ci do tego, co z Nim będzie? Ty pójdź za mną. Ja dzisiaj chcę porozmawiać z Tobą. Czy to nie jest Pania Manowina? Przecież nie jest to coś wyjątkowego dzisiaj dla każdego z nas, że Jezus przyszedł specjalnie dla ciebie, bo jesteś Jego dzieckiem. Aby z tobą porozmawiać, może boisz się opowiadać Ewangelię, może gdzieś się wstydzisz Jego. On mówi, usiądźmy i porozmawiajmy. Zobaczysz, że to nie jest takie straszne mówić o mnie, że wręcz tkwi w tym radość. Może masz jakieś obawy w swoim życiu dotyczące przyszłości. Jezus mówi, też porozmawiamy. W Słowie Jezusa znajdziesz wszelką radę i pomoc. Wszelkie rozwiązanie twoich problemów. Problemem zawsze jesteśmy my, moi drodzy, nie Jezus. Przeczytajmy psalm 104 na początek. Kiedy Pan przemówił do mnie z tego psalmu 104, Pomyślałem sobie, skoro Boże dajesz mi ten psalm, to pewnie będę głosił słowo na zgromadzeniu. I dwa dni później brat Paweł do mnie zadzwonił, czy nie chce się podzielić słowem. Ale tak to u mnie działa, że z reguły jak Bóg do mnie dociera ze słowem, to wiem, że to słowo będę mówił. I nie to, żebym się narzucał słowem, które. Czytajmy ten psalm 104. Bogosław w duszo moja Panu, Panie Boże mój, jesteś bardzo wielki. Przywdziałeś chwałę i majestat. Przeodziewasz się światłością, jak szatą. Niebiosza rozciągasz, jak kobierzec. Budujesz na wodach swoje górne komnaty. Czynisz obłoki rydwanem swoim. Suniesz na skrzydłach wiatru. Czynisz wiatry posłańcami swymi? Ogień płonący sługami swymi. Ugruntowałeś ziemię na stałych podstawach, by się nie zachwiała na wieki wieczne. Okryłeś się głębią jak szatą. Wody stanęły nad górami. Ustąpiły, gdyś je zgromił. Rozpieszły się na głos grzmotu Twego i podniosły się góry. Opadły doliny na miejscach, które ich wyznaczył. Zakreśliłeś im granice, których przekroczyć nie mogą. By znów nie okryły ziemi Wypuszczasz źródła w dolinach rzecznych Płyną między górami Napój dają wszystkim zwierzętom polnym Dzikie osły gaszą w nich pragnienie Nad nimi gnieździ się ptastwo niebieskie Świergoce pośród gałęzi Zrasasz góry z górnych swych komnat Ziemia nasyca się owocem, który stwarzasz Sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła I rośliny na użytek człowieka by dobywał chleb z ziemi i wino, które rozwesela serce człowieka, oliwę, od której lśni się oblicze i chleb, co wzmacnia serce człowieka. Obficie napojone są drzewa pańskie, cedry libanu, które, pos które posadził, na których ptaki budują gniazda, bocian na szczytach ich ma swój domek. Góry wysokie są dla kozic, skały są schronieniem świstaków, uczyniłeś księżyc, aby pory oznaczał, Słońce zna swój zachód, rozprzestrzeniasz mrok i nastaje noc. Wtedy wychodzą wszystkie zwierzęta leśne, lewięta ryczą za łupem i domagają się żeru od Boga. Lecz gdy słońce wzejdzie, znikają i kładą się w swych legowiskach. Człowiek wychodzi do pracy swojej, do pracy swej aż do wieczora. O jak liczne są dzieła Twoje, Panie! Tyś wszystko mądrze uczynił, Ziemia jest pełna dóbr Twoich. Oto morze wielkie i szerokie, Gdzie roi się od płazów bez Małych i wielkich zwierząt, Okręty płyną po nim. Lewiatan, którego stworzyłeś, Aby w nim igrał. Wszystko to oczekuje na Ciebie, Abyś im dał pokarm w swym czasie. Gdy dajesz im, zbierają. Gdy otwierasz rękę swoją, Nasycają się dobrem. Gdy, lecz gdy zakryjesz... Trwa swoją tworzą się. Gdy zabierasz im, trzynienie giną i w proch się obracają. Wydajesz trzynienie swoje, a stworzone bywają. I odnawiasz oblicze ziemi. Niech chwała Pana trwa na wieki. Niech się raduje Pan dziełami swymi. Gdy spojrzy na ziemię, ona drży. Gdy dotknie gór dymią. Będę śpiewał Panu, póki żyw. Będę grał Bogu memu, póki jestem. O, miła była pieśń moja, ja radować się będę w Panu, niech znikną grzesznicy z ziemi i niech już nie będzie bezbożnych. Błogosław duszę moja Panu. aleluja. Moi drodzy, czy w pełni zgadzamy się ze słowami tego psalmu? Amen. Ale gdy wyjdziemy do tego świata z takimi słowami, czy również spotkamy się z pełną akceptacją? Kiedy czytałem ten psalm, Bóg dał mi wejrzeć w uczucia psalmisty, który spisał te piękne słowa. I w pewnym momencie zachwyciłem się tak, jak ten psalmista się zachwycił, który tak pięknie o Bogu pisał. Ale wiecie, nie zawsze ludzie tak się zachowują. Brat Paweł powiedział wspaniałą rzecz, że zgadzamy się z tym psalmem. To jest wspaniała sprawa, że mówię do ludzi, którzy rozumieją, o czym mówię. Ale nie zawsze tak jest. Zdecydowana większość ludzi nie wierzy w te słowa. Zdecydowana większość ludzi ma zaciemniony obraz Boga i to, co dla nas jest oczywiste, na co my w Zgromadzeniu Ludu Bożego powiemy amen, tak Boże, jesteś wielki, bo to Ty dajesz pokarm wszelkiemu zwierzęciu. Ty sprawiasz, że człowiek może do pracy wyjść i zarobić na chleb. W świecie to już nie jest takie oczywiste. Pyta się człowieka z tego świata, czy Bogu zawdzięcza to, że dorobił się czegoś. Z reguły odpowiedź będzie brzmiała, Gdybym sam się nie dorobił, to Bóg by mi nic nie dał. Bo Bóg mi nic nie da. Tak większość ludzi odpowiada. Większość ludzi też wcale nie jest do końca przekonanych, że Bóg daje zwierzętom pokarm w obfitości. Że to Bóg ugruntował ziemię i ona się nie chwieje i stoi na wieki. Że to On zrasza góry z górnych swych komnat. Większość ludzi wątpi w te rzeczy pomaga im w tym tak zwana nauka, która no, jest takim wielkim narzędziem w pewnych rękach, aby udowodnić, że Słowo Boże się myli. Wiecie, kiedyś zachwycił mnie Henoch. Henoch chodził z Bogiem i nie było go, bo zabrał go Bóg. Dlaczego Bóg y, powiedział takie słowa w tej księdze mojżeszowej pierwszej. Dlaczego taka była wrzutka o tym Henochu? Były tam opisy o różnych ludziach, rodowodach i nagle taki dziwny opis jednego człowieka. Henoch chodził z Bogiem i nie było go, bo zabrał go Bóg. No cóż wielkiego w tym, że Henoch chodził z Bogiem? No jak my czytamy biografię mężów bożych, misjonarzy, Rozglądamy się wśród nas, znajdujemy ludzi, którzy chodzą z Bogiem i wydaje nam się, że to nic wielkiego, że ilość ludzi na ziemi chodziło z Bogiem. Ale Bóg podkreślił to, że Henoch chodził z Bogiem, ponieważ w tym pokoleniu, w którym żył Henoch, najprawdopodobniej nikt już więcej nie chodził z Bogiem. Ponieważ Henoch w swojej decyzji, pójściem za Bogiem, musiał być wyjątkową postacią. I w swoim pokoleniu Bóg w sposób szczególny, wyjątkowy uhonorował Henocha, bo zabrał go i już go nie było. Więc, moi drodzy, nie zawsze rzeczy, które nam się wydawają oczywiste, oczywistymi są. I ten psalmista pośród swojego pokolenia, pośród wielu ludzi, którzy żyli na ziemi w tamtym czasie, mówi o rzeczach niezwykłych. Mówi o rzeczach, do których nauka jeszcze nie doszła. No powiedzmy, kreacjoniści próbują dojść, ale to są rzeczy, których rozum człowieka nie jest w stanie ogarnąć, ani zrozumieć, ani przyswoić, ani rozum człowieka nie jest w stanie do tego dojść. List do hebrajczyków mówi, że przez wiarę poznajemy, że światy zostały stworzone przez Boga, i że to, co powstało, nie powstało ze świata zjawisk. Ten człowiek otrzymał wiarę od Boga i głębokie przekonanie, że to, co go otacza w tym świecie, to jest Bóg. I to przekonanie było tak wielkie w tym człowieku, że w pewnym momencie on zaczyna się cieszyć. Tego nie przygnębia, gdy dowiaduje się, że Bóg stworzył wszystko. Wiecie, wielu ludzi dzisiaj ta myśl, że Bóg stworzył ten świat, przegnębia. Oni chcą tą myśl odgonić od siebie. Oni nie chcą z tą myślą mieć nic wspólnego. Kiedyś byłem na Politechnice, tam był wykład na temat, czy chrześcijaństwo i nauka są sprzeczne. W każdym razie tytuł mniej więcej miał taki sens. I pewien profesor z Chicago, z Uniwersytetu Chicago, miał wykład. I bardzo wierzący człowiek oczywiście, bardzo tak no, inteligentnie starał się przedstawić tym studentom, że chrześcijaństwo i nauka niekoniecznie muszą no, być rozbieżne, muszą się być przeciwstawne, że wielu uczonych w przeszłości to byli ludzie też, którzy wierzyli w Boga. I pewien student zadał mu pytanie – czy wszyscy profesorowie na Twojej uczelni podzielają Twoje poglądy? On odpowiedział im nie. Zdecydowana większość nie podziela. Ale nie dlatego, że moje argumenty są za słabe. Nie dlatego, że to, że Bóg stworzył świat jest rzeczą głupią i mało intelektualną. Wręcz przeciwnie. Większość profesorów odrzuca tą wiedzę, że Bóg stworzył świat z tylko jednego powodu ponieważ większość żyje w grzechu. To nie argumenty przekonują ich do tego, żeby odrzucić wiarę w Boga, ale to umiłowanie grzechu sprawia, że człowiek nie chce słyszeć o tym, że Bóg stworzył świat, że jest Bóg, który czuwa nad tą ziemią. Wiecie, ja się nieraz z tym zetknąłem. Przekonuję człowieka. Używam różnych argumentów. I już myślę, wydaje mi się, że już wszystkie... Całą arsenał argumentów wyciągnął, że on powinien już uwierzyć A on odrzuca Na zasadzie nie, bo nie Bo okazuje się, że w jego życiu jest grzech Wielu ludzi odchodzi od Boga, ponieważ Chce tu założyć. Wielu ludzi nie chce słyszeć o Bogu, ponieważ są homoseksualistami Wielu ludzi, dla wielu ludzi ta prawda o Bogu jest niewygodna Ponieważ mają jakieś ciemne interesy I nie chcą tego zostawić i wcale ich ta prawda nie raduje. Wręcz ta prawda ich uwiera i chcą uciec od niej. Ale psalmista był innego ducha. Dla niego te słowa, że Bóg stworzył świat i że Bóg jest we wszystkim, co jest we wszechświecie i że Bóg czuwa nad każdym stworzeniem, dla niego ta prawda była bardzo pozytywna. I on, kiedy to do niego dotarło, kiedy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 Dlaczego ten człowiek się radował tym objawieniem? Dlaczego nie zrobił tak jak wielu innych i nie próbował ukryć tego, zaciemnić tego, o czym będziemy za chwilę czytali? Dlatego, że jego serce była tęsknota Boga. Dlatego, że ten człowiek długo czekał na te słowa i gdy one do niego dotarły, on się uradował. To był człowiek, który chciał chodzić z Bogiem. I moi drodzy, na koniec z ust tego człowieka, tego poety, tego psalmisty, bo przecież psalmiści byli poetami i to myślę z najwyższej półki. Czasami sobie lubię czytać jakąś poezję, więc uważam, że psalmy to jest poezja naprawdę już no, najwyższa. Ten poeta, psalmista nagle wykrzykuje z głębi swojego serca, patrząc na Boże dzieło, na to wspaniałość Boga, takie słowa: Niech znikną grzesznicy z ziemi. Wyobraź sobie, że znasz człowieka bardzo przyzwoitego, bardzo dobrego i szlachetnego. Człowieka, którego życie poznałeś całkowicie i o którym złego słowa nie powiesz. Człowieka, w którym wiesz, że pomagał wielu ludziom bezinteresownie. I nagle słyszysz, jak ktoś obgaduje tego człowieka? Jak ktoś rzuca oszczerstwa na tego człowieka? Co się w twoim sercu pojawia? Gniew. Jak można tak źle mówić o tym wspaniałym człowieku? Przecież ja go znam. Ja wiem, że to jest wspaniały człowiek, a tu słyszę obelgi rzucane pod jego adresem. I co wtedy robisz? Chcesz stanąć w obronie tego, imienia tego człowieka. Mówisz, to nieprawda. Iście precz, wszyscy szczercy ten człowiek jest szlachetny. Podobną postawę miał psalmista, kiedy zobaczył wspaniałość Boga i ta wspaniałość Boga zamiast mu przeszkadzać rozradowała jego serce i kiedy spojrzał na ludzkość, na to jak ludzie znieważają Boga swoimi kłamstwami, nie mógł tego znieść. On wiedział, że Bóg jest wspaniały, że Bóg ludziom daje wszystko, że troszczy się o każdego człowieka, nawet tego bezbożnego. A ludzie tak znieważają imię Boże i nie mogąc tego wytrzymać, nie mogąc znieść dłużej tej myśli, jak można tak wspaniałemu Bogu odpłacać, Wykrzykuję, niech znikną grzesznicy z ziemi. Niech znikną w końcu ci ludzie, którzy o Bogu opowiadają kłamstwo, bo ja znam prawdę o moim Bogu. Moi drodzy, to jest święty gniew w sercu człowieka, w którym mieszka objawienie Boga. To jest ten święty gniew, to jest ta święta niezgoda na bezbożność. Czy my w naszym sercu mamy podobne uczucia, kiedy słyszymy, jak ludzie obrażają naszego Boga. Jak słyszymy te wszystkie głupoty, które codziennie wypływają z różnych mediów, gdzie się neguje w ogóle istnienie Boga, gdzie się promuje bezbożność. Czy nasze serce jest tak samo czułe, jak serce tego psalmisty? Wiecie, nieraz, kiedy słyszę, jak Padają z ust bezbożnych różne określenia pod adresem Jezusa. Różne stwierdzenia, które obrażają Bogiem, Boga. To moje serce doznaje bólu. Moje serce doznaje bólu. Czuję się jakby ktoś mnie osobiście spoliczkował. To się dzieje wtedy, kiedy naprawdę doznajemy, jak wspaniały jest Bóg. I nagle doznajemy tej brutalnej konfrontacji że świat nie podziela naszej radości, naszego szczęścia, bycia z Bogiem. Dlaczego świat nie podziela tego radowania się naszym Bogiem, kiedy dla nas to jest oczywiste, dla świata niekoniecznie. Mówiłem wcześniej, że z powodu grzechu. Że główną przyczyną, dla której ludzie nie chcą słuchać o Bogu, jest grzech. Jest ludzka porządliwość. Ludzkie złe pragnienia. Jezus mówi tak do Żydów. Ewangelia Jana, ósmy rozdział od 42 wersetu. Rzekł im Jezus, gdyby Bóg był waszym ojcem, miłowalibyście mnie. Ja bowiem wyszedłem od Boga i ja oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał.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 Kto z was może mi dowieć grzechu, jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? Kto z Boga jest, słów Bożych słucha, wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Moi drodzy, oni nie dlatego nie słuchali słów Jezusa, ponieważ brakowało im argumentacji, Jezusowi brakowało argumentacji, żeby ich przekonać, że On jest tym Mesjaszem. Bo Jezus Przedstawił im cały wachlarz argumentów, od słów, których, których odwoływał się do Starego Testamentu, gdzie wszystkie proroctwa wskazywały na niego poprzez znaki i cuda, które czynił. A nadal ich serca były zatwardziałe. Dlaczego? Dlatego, że bardziej umiłowali grzech. Dlatego, że bardziej umiłowali swoje mroczne interesy, swoją ludzką pychę swojej ludzkiej porządliwości niż Słowo Boże. Tak naprawdę Jezus im przeszkadzał. Każde słowa Jezusa, każdy gest Jezusa, każdy cud, który Jezus uczynił, zamiast przybliżać ich do Boga, rozwścieczały ich. Sprawiały, że oni jeszcze bardziej stawali się agresywni, jeszcze bardziej to ich uwierało. Ponieważ czuli się osądzeni, a oni chcieli przyjść do Boga. Jezus mówi, ojcem waszym jest diabeł. Bo to jest ojciec kłamstwa. Wymyślił kłamstwo i wy powilacie kłamstwo zgodnie z wolą ojca waszego, ponieważ w waszym sercu jest grzech. Dlatego myślę, w kontekście tego, co tutaj Jezus powiedział, jeszcze lepiej myślę, że powinniśmy zrozumieć słowa Dawida, kiedy zgrzeszył, jak śpiewaliśmy tą piękną pieśń. Boże, nie odbieraj mi swojego Ducha Świętego, nie zatwardzaj mojego serca, ale stwórz serce czyste we mnie. On wiedział, że ten upadek, ten grzech może zatwardzić jego serce tak, że stanie się jak ci bezbożni. Nie czuli na Boży głos. To był człowiek, który kochał Boga. I nawet jak upadł w grzech, Wolał pokutować, wolał ponieść konsekwencje tego grzechu. Ale jednej rzeczy nie chciał, żeby się dokonała. Nie chciał zatwardziałego serca. Nie chciał być człowiekiem, który będzie w jednym szeregu stał z tymi wszyscy, wszystkimi, którzy znieważają Boga. Mówi, Boże, stwórz serce czyste we mnie. Błagam Cię, zlituj się nade mną. Odnów swojego ducha, a przestępców będę nauczał dróg Twoich. Będę opowiadał o Twojej dobroci, że chociaż zasłużyłem na to, chociaż zasłużyłem na to, Ty mnie tak nie potraktowałeś i okazałeś mi łaskę i dałeś mi pokutę i dałeś mi to serce czyste i nowe i o takim Bogu będę opowiadał. Moi drodzy, dlaczego to mówię? Ponieważ to jest bardzo ważne, żebyśmy się strzegli wszelkiego kłamstwa. Jezus powiedział, że ojcem kłamstwa jest diabeł, a ojcem prawdy jest Bóg. Jeśli więc wątpisz Bożą prawdę, jeśli gdzieś w swoim życiu negujesz Bożą prawdę, to co się dzieje z tobą? Jeżeli gdzieś przechyla się do czegoś innego niż do Bożego Słowa, jeżeli jakieś inne argumenty bardziej Cię przekonują niż Słowo Boże, Słowo od Pana i zaczynasz wątpić, czy to Słowo Pana mówi prawdę, to co się z Tobą dzieje? Komu się zaczynasz poddawać? Słowo Boże mówi, że zaczynasz się poddawać diabłu, a razem z diabłem co przychodzi? Bałwochwalstwo bałwochwalstwo ma swoje źródło w kłamstwie o Bogu. W wypaczonym obrazie Boga lub w zanegowaniu Boga takim, jakim On jest naprawdę i stworzeniu sobie swojego własnego Boga. Wszelka negacja Bożego Słowa prowadzi do bałwochwalstwa, ponieważ jest oparta na kłamstwie, którego źródłem jest diabeł. Dlatego tym bardziej wiedząc, że nie ma prawdy, poza Słowem Bożym. Powinniśmy lgnąć do tego, co Bóg do nas mówi. I tak jak powiedziałem, zważać, głęboko zwracać uwagę na to, co Pan do nas mówi. I nie dać sobie tego zabrać. Ponieważ muszę sobie powiedzieć w swoim sercu, że żadne argumenty tego świata nie są w stanie mnie przekonać do zanegowania Bożego Słowa. Uwierzyłem Bożemu Słowu, ponieważ przekonał mnie sam Stwórca, sam Bóg. Psalmista był przekonany, dlatego że Bóg go przekonał. Nikt z ludzi tego nie uczynił. Sam Bóg go przekonał i wiedział o tym, że to jest prawda. I zachował to w sercu swoim. Kiedy Piotr poszedł za Jezusem, to nie dlatego, że tak mu się to podobało. Miał taki kaprys. Może chciało na złość zrobić swoim krewnym. O, pójdę za tym rabinem, pokażę, jaki ja to jestem cwany. Albo może idą ludzie za tym rabinem, przyłączę się do niego, bo będzie fajnie, ludzie będą mnie poważali. Może odbije się od tych nizień społecznych i będą mnie uważali za jakiegoś mądrego. Nie. Apostoł Piotr poszedł za Jezusem, ponieważ rozpoznał w nim kogoś wyjątkowego. I ponieważ idąc ciągle za Jezusem, otrzymywał potwierdzenie od Ducha Świętego, że to jest ten Mesjasz, Syn Boży. Że to jest ten właśnie Jezus Chrystus. I kiedy przyszedł kryzys, kiedy wielu się już odwróciło od Jezusa, ci, tych dwunastu pozostało i powiedziało, Prawdę, która płynęła z głębi i serca. Do kogo pójdziemy, Panie? Ty masz słowa żywota. Moi drodzy, ta prawda musi być w nas ugruntowana od Boga. Paweł mówi, że Ewangelia, którą otrzymał, nie została przekazana przez żadnego człowieka, ale bezpośrednio otrzymał ją od Ducha Świętego. Jako objawienie Boże bezpośrednie samego Pana. Jesteśmy tu na tym miejscu, dlatego że tak jak sądzę, takie mam przekonanie lub taką nadzieję, zostaliśmy przekonani przez Ducha Świętego co do prawdy o Bogu. Nie, nie, nie w sposób racjonalny, ludzki, ale jako objawienie dane w głębi naszemu sercu. Jako pewność, którą Bóg włożył w Twoje serce. I na tej pewności musimy budować. Na tym, co otrzymałeś, kiedy przyszedłeś do Boga. Wiecie, kiedy spotykasz się z żywym Bogiem, co się dzieje w twoim sercu? Kiedy pierwszy raz spotkałem się z Bogiem, kiedy pierwszy raz Bóg dotarł do mojego serca, Wiecie, wiecie, co czułem? Dwie rzeczy czułem naraz. To było niezwykłe uczucie. Z jednej strony, potrzebę Boga i nadzieję, że ten Bóg może zmienić moje życie, a z drugiej, w straszny strach. Straszny strach do tego stopnia, że ja widziałem, że idę do piekła. Nadzieję, że ten Bóg może wysłuchać mnie, uratować, a zarazem świadomość, że stan, w jakim się znajduję, prowadzi mnie prosto do piekła. I z powodu tego lęku i tej nadziei wołałem do Pana. Kiedy spotykasz się z żywym Bogiem, to wiele rzeczy się może wydarzyć. Ale jedna rzecz się musi na pewno wydarzyć. Musić być w swoim sercu pewny, że to, co masz w swoim wnętrzu, to jest namaszczenie Pana. I tego nikt nie ma prawa ci zabrać. To jest ta prawda o Jezusie, który wyzwolił Cię z Twoich grzechów. Wiecie, że ta prawda o tym Jezusie prowadziła mi przez wiele herezji? Oj, nie mało miałem tych herezji, różnych spotkałem w swoim życiu. Bo od 86 roku się nazbierało tego. Ale pamiętam pierwszy, pierwszą herezję, jaką spotkałem. Właściwie dwie pierwsze herezje na, na moim drodze, jaką spotkałem. pierwszy. to była adwentyści dnia siódmego. Aczkolwiek wierzę, że w tym kościele są dzieci Boże, to jednak nauka, uważam, jest zwodnicza. Byłem bardzo młodym chrześcijaninem i nie potrafiłem, wiecie, tak dziś jak dzisiaj operować Biblią, tak zbijać argumenty przeciwnej strony, nie byłem takim szermierzem słowa. Byłem świeżo nawróconym człowiekiem i spotkałem pastora adwentystów i mnie zaczął przekonywać co do prawdziwości ich nauki. No powiem szczerze, argumenty były naprawdę potężne. No to, że mam święcić szabat, spożywać pokarmy czyste i nieczyste, ale wtedy w moim wnętrzu odezwał się głos. Nie tak Cię zbawiłem. Głos Ducha Świętego, do wolności Cię powołałem. I wiedziałem, że ten człowiek, to co mi mówi, chociaż może wydawało się z pozoru to racjonalne, tak naprawdę jest sprzeczne z tym, co wcześniej do mnie dotarło od Boga, co dało mi zbawienie. I tylko na podstawie głębokiego przekonania do Ducha Świętego byłem w stanie dać odpór temu człowiekowi i zerwać tę znajomość. Później Bóg dał mi poznanie w słowie, że ten człowiek się mylił. Ale w tym momencie jeszcze tak dobrze nie znałem słowa. Później spotkałem tak zwanych świadków Jehowy, przypadkowo taką kobietę. I ona mi zaczęła też znowu tłumaczyć swoje nauki. A ja nie znałem za bardzo nauk tych świadków. Ale wtedy tak na mnie mi gdzieś w głowie zaświtało. Ja mówię, wie pani co, a to było w poczekaniu do dentysty. Mówię, wie pani co, wy chyba mówicie, że jest trzecia droga. Niebo, piekło i raj wieczny na ziemi. Ale proszę Pani, nie ma trzeciej drogi. Są tylko dwie drogi. Ja zobaczyłem przerażenie w oczach tej kobiety. I tak Bóg prowadzi nas, kiedy mamy prawdę zakorzenioną w naszym sercu. Czasami może brakuje Ci argumentu, ale Ty w głębi swojego serca wiesz, co jest Bożą prawdą. Wiesz, jak działa diabeł w zwiedzeniach? Diabeł przychodzi kiedyś, Byliśmy z Leszkiem na południu Polski w takim jedynym prawdziwym zborze. Tak się uważają przynajmniej. Nie będę mówił, co to jest, ale jedyny prawdziwy zbór w Polsce. I oni działają w ten sposób, tak jak zawsze diabeł działa. Przychodzi i mówi tak. Burzy to, co Bóg założył w tobie. Ewangelia, którą poznałeś, nie jest ewangelią, którą znałeś. Tak naprawdę nic nie poznałeś, ale my wiemy, my znamy prawdę i my teraz budujemy na tobie w Tobie no, naszą prawdę. Moi drodzy, tak nie działa Duch Święty. Apostoł Jan mówi, dzieciaczki, wy wszystko wiecie. Wy macie namaszczenie od świętego. Apostoł Paweł mówi, ja buduję na tym, co już Bóg założył w was. Nie na negacji tego, co Bóg wcześniej założył, tylko na fundamencie, który Pan wcześniej założył. Ty musisz znać swój fundament. Musisz być przekonany o tym, co Bóg Ci dał. Aby kiedy przyjdą zwodziciele, czy mieniący się chrześcijanami, czy naukowcami tego świata, żebyś mógł dać odpór kłamstwu. Mógł stanąć na fundamencie Słowa Bożego, na fundamencie zbawienia, które się od Boga i powiedzieć, to jest kłamstwo. Moi drodzy, list do Rzymian, nie chciałbym przedłużyć, ale jeszcze to przeczytam Pierwszy rozdział do 18. wersetu Paweł mówi, że gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę, ponieważ to, co o Bogu widzieć, wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna jego istota to jest wiekuista, jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. I Biblia mówi dalej, że ponieważ poznawszy Boga, nie uwielbili Go, mieli w swoich umysłach. To jest to, o czym ja mówiłem i to dotyczy tego świata. Ponieważ tak naprawdę, gdyby ludzie tego świata chcieli być uczciwi wobec samych siebie, nie tylko wobec innych ludzi, gdyby ci profesorowie z tych katedr naukowych, chociaż wobec samych siebie chcieli być uczciwi, to musieliby przyznać, że to, co ich otacza, nie jest dziełem przypadku, ale że to jest dzieło Stwórcy. Ale dlaczego, że, dlatego, że nie chcieli tego uznać, mieli w swoich umysłach. Jeszcze bardziej stali się ludźmi pogrążonymi w grzechu. I wynikiem tego, Słowo Boże mówi, było bowuchwalstwo i deprawacja człowieka, czyli człowiek zaczął przyrodzone naturze obcowanie zmieniać na coś ohydnego. Myślę, że Dzisiejsze czasy, jak żadne inne, jak żadne inne, nawet w starożytności tak nie było, chociaż w starożytności były okresy też ogromnego zepsucia, ale dzisiejsze czasy, jak żadne inne, są czasami negacji Boga i czasami, gdzie grzech wyszedł na ulicę. Ktoś mi mówi, homoseksualizm był zawsze. Ja mówię, to prawda. Ale nigdy, tak jak w dzisiejszych czasach, nie był próbowany przez ludzkość. Nigdy, kiedy czytamy księgę proroka Zachariasza i prorok widzi tą, tego ptaka, który leci z tą efą i się pyta, co jest w tej efie, a Bóg odpowiada prorokowi, to jest bezbożność i mówi, zaniosę ją do dalekiego kraju Sinearii, inaczej Babilonu i tam postawią ją na pomniku. To widzimy dzisiejsze czasy. Negacja Boga i kult grzechu. Powiesz coś przeciwko homoseksualizmowi, rozwiozłości małżeńskiej? Jesteś nietolerancyjny. Tak naprawdę ty jesteś zły. Ale wiecie, nawet wśród Chrześcijan zdarzają się deprawacje. Niedawno na pewnym forum internetowym pewien człowiek się żalił, że jego pastor jest złodziejem. Bardzo przykra sytuacja. Ale w imieniu nazwę miejscowości i mówi, co ja mam zrobić, bracia. Ten człowiek mi okradł, oszukał, a teraz jest pastorem. Jeszcze z rozwodnikiem i z drugą żonę ma. I wszyscy go akceptują. Co ja mam zrobić? Wiecie, jakie rady płynemy od tych chrześcijańskich ternautów? Ty pokuduj człowieku, żeś uśmielił się powiedzieć słowa na tego pastora. Czekaj, łaska Pana go przemieni, a twoje serce jest złe, nie jego grzesznika. Już do Kościoła wchodzi ten duch oskarżania sprawiedliwych dzieci bożych i usprawiedliwiania grzeszników, którzy chcą trwać w grzechu. To jest przerażający obraz, dlatego że odrzucili Bożą prawdę, znikczemnieli w swoich sercach, stali się chorzy w swoim spostrzeganiu świata. Cały ich obraz został wypaczony. I Biblia mówi, stali się ludźmi upadłymi. I dalej jest napisane, że wszystko już inne, co najgorsze spotyka tych ludzi, są mordercami, pod oszczercami, nienawidzącymi dobra itd., dalej, Ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga. Nie chcieli uznać Bożą chwałę. Przeszkadzało im to, co psalmista w psalmie 104 wołał. Boże, jak wspaniały jesteś. Ta wiadomość im przeszkadzała. A więc spotkał ich los człowieka, który którego spotyka los, kiedy odrzuca Boga. Później Paweł pisze dalej, że podobna, podobne doświadczenie może spotkać ludzi wierzących, którzy chociaż są bliżej Boga, on to odnosi do Żydów, ale myślę, że może to odnieść do każdego, kto ma większe poznanie niż tylko to wypływające z obserwacji świata zjawisk, a więc poznanie wypływające z Biblii. On dalej pisze, że ci, którzy mają zakon, mają Słowo Boże, ale znieważają Bożą prawdę, również ich spotka podobny los. Bóg nie będzie oszczędzał ani jednych, ani drugich, ponieważ Bóg daje możliwość człowiekowi poznania prawdy, poznania tego, kim on jest. I człowiek ma jest zobowiązany tą prawdę przyjąć, bo Bóg chce dotrzeć do serca człowieka. I tak jak powiedziałem, główną przyczyną dla którego człowiek nie przyjmuje prawdy od Boga. Nie jest brak argumentów ze strony Boga. Bo Bóg cały wachlarz argumentów przedstawił człowiekowi od tego, jak stworzył wszechświat, jak to wszystko funkcjonuje na tym świecie, poprzez Słowo Boże, które nam dał. Głównym powodem jest człowiek sam w sobie, czyli jego umiłowanie grzechu. I tylko determinacja człowieka, który chce poznać Boga, może wyzwolić w nim zawołanie Boże, uwolnij mnie od tego, co ja lubię, od moich grzechów. I tylko łaska Boża może sprawić, że w pewnym momencie grzech człowieka dla wielu stanie się ciężarem nie do zniesienia i poczują, że chcą przemiany. To jest łaska Boża. To jest łaska Boża, która przechodzi, że człowieku zaczyna świtać pragnienie innej prawdy niż tą, którą mu wmawiano przez wieki. Prawdy o żywym, prawdziwym Bogu. Wiecie, jakie było dla mnie największe zaskoczenie po nawróceniu? To, że Bóg istnieje. Może wam się to wydać dziwne, ale dla mnie największym problemem było znalezienie odpowiedzi, czy Bóg naprawdę istnieje. Ja wątpiłem w to, czy Bóg istnieje. Ja się zastanawiałem, czy rzeczywiście ten Bóg cudów, o którym Biblia mówi, istnieje. Ja całą noc spędziłem po tym, jak ewangelista mi powiedział, żeby czytać Biblię z papierosem w ustach, popijając wodą, żeby przekonać się, jaka jest prawda. Nad ranem stwierdziłem, że ja się nie będę kłócił o doktryny rzymskokatolickie lub protestanckie, ponieważ ja nie wiem, czy Bóg istnieje. I moim głównym zawołaniem było, Boże, czy Ty istniejesz? I kiedy przed laty wracałem do swojego pokoju, który wynajmowałem i nagle tam był ktoś. Była osoba. Ja ze łzami padłem na kolana. Ja widziałam, że to jest Bóg. To nie był człowiek. Tam przyszedł Pan. Ja tylko byłem i była ta osoba, która mnie miłowała, która Nagle okazała litość i współczucie dla mnie grzesznika. I tak Bóg mnie przekonał, że on istnieje. I kiedy się budziłem, pamiętam tuż po nawróceniu ja mówię, Boże, dziękuję Ci, że Ty istniejesz. Dla mnie to było najważniejsze. I później rozpoznawałem, jaki ten Bóg jest. Przez wiele dróg, wiele doświadczeń. Moi drodzy, na koniec chcę przeczytać z listu do Saloniczem. bardzo, bardzo ważną rzecz bo nie chciałbym przedłużać. Ale jedno jest pewne. Jeśli chcesz znać prawdę o Bogu, twoje serce musi być czyste. Wszelkie ukryte grzechy, wszelkie ukryte pragnienia, które wiesz, że odciągają cię od Boga, muszą zostać wyznane. Bo przyjdzie taki dzień, przyjdzie taki moment w twoim życiu, kiedy staniesz przed próbą. I ta mała rzecz może urosnąć do takich rozmiarów, że odciągnie cię od Boga. Znałem wielu wspaniałych chrześcijan. Wieście mi, jak już człowiek od 1986 roku jest chrześcijaninem, to poznał wielu ludzi. I powiem wam, że z tych, co się nawracali ze mną, niewielu dzisiaj służy Bogu. Tak wielu wspaniałych wydawałoby się ludzi odeszło do tego świata. Oni podnosili ręce, oni przeżywali znaki i cuda, wypędzali demony. Robili wszystko to, o czym mówi Pan Jezus, że przyjdą tacy ludzie później do Niego. Ale przyszedł taki dzień, kiedy z jedną małą rzeczą nie potrafili sobie poradzić. Bo ta rzecz była ich pragnieniem. Większym niż pragnienie Boga. I zaczęli się odwracać od Boga. A potem ich usta wypowiadały słowa, nad którymi ja, którymi zdumiewały. Jak Możesz mówić takie kłamstwo o Bogu, Ty, który wcześniej doznawałeś tyle łaski. A to jest tak właśnie, kiedy człowiek się cofa, zaczyna zaciemniać obraz Boga, nie tylko w swoim życiu, ale w życiu innym ludzi, innych ludzi, i opowiadać kłamstwa. Dlatego badajmy nasze serca, gdzie dzisiaj jesteśmy. Cieszę się, że jesteśmy tutaj. To na pewno jest dobra nowina. Cieszę się, że możemy słuchać Bożego Słowa, to jest druga dobra nowina. I będę się cieszył, jak się wszyscy spotkamy razem w wieczności, to wtedy będzie najlepsza dla nas nowina. Przeczytajmy to jeszcze z drugiego listu do Tesalonicza, drugi rozdział od 7 do 12 wersetu. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóty ten, który powstrzymuje, nie zejdzie z pola.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 jeszcze raz sobie w swoich głowach, już nie będę czytał. I tam Paweł mówi do Pogan i do Żydów, powiedzmy do niewierzących i wierzących, jakbyśmy to powiedzieli, do ludzi, których poznanie Boga wynikało z natury, z badania świata zjawisk i do ludzi, których poznanie Boga było większe, ponieważ wynikało ze Słowa Bożego. I mówi, że jedni i drudzy, jeśli nie będą szukali prawdziwie Boga, jeśli nie będą chcieli naprawdę oddać Bogu chwały, znajdą się w tym samym miejscu. Nie będą oni jedni od drugich lepsi. Nie będą. Po to, moi drodzy, Słowo Boże dociera do nas, abyśmy byli radośni. Ale radośni możemy być tylko wtedy, kiedy nasze intencje są czyste kiedy masz serce czyste, kiedy wypowiadasz słowa Boże, ja chcę iść za Tobą, tam nie ma ukrytej jakiejś sprzeczności w Tobie, ukrytego kłamstwa, że gdzieś w głębi sercu coś zachowałeś w swoim sercu. Boże, chcę iść za Tobą, ale nie do tego momentu. Bóg jest wspaniały, kochani. Nie ma wspanialszego Boga. Ten psalmista miał rację, że śpiewał pieśni. Miał rację. Ostatnio, powiem wam na koniec, często myślę o przyjściu Pana. Różne są teorie na temat przyjścia Pana, czy to przed uciskiem, czy po ucisku, czy w czasie. Ale generalnie myślę o przyjściu Pana. I wiecie, myślę ostatnio bardzo często i to jest coś, myśl, która staje się coraz bardziej realna i rzeczywista w moim sercu. Ale jedno wiem, że chcę być gotowy. Chcę być gotowy, kiedy przyjdzie Pan. I boję się, żebym przypadkiem znalazł się w tym miejscu, kiedy Pan powie no niestety, mój przyjacielu, spędziliśmy trochę czasu ze sobą, usiadłem z Tobą, rozmawiałem, Ty słuchałeś moich słów, ale ciągle wybierałeś złe rozwiązania i niestety nie, damy, nie możemy się po prostu spotkać. Chcę, żebyśmy byli wszyscy ludźmi, którzy mogli rozmawiać z Jezusem i tak jak wam powiedziałem wcześniej, kiedyś w wcześniejszym słowie Jezus powie o nas znałem cię. Znałem cię, byliśmy razem ze sobą. Wiecie, kto kogo może poznać. Inaczej ty mnie możesz poznać, kiedy ja Ci się dam poznać, kiedy otworzę moje serce przed Tobą, kiedy będę Ci mówił rzeczy bardzo bliskie mojemu sercu, z którymi nie podzielę się z przypadkowym człowiekiem, kiedy zaproszę Cię do mojego domu, to zobaczysz, jak mój dom wygląda, będziesz mógł rozmawiać z moimi domownikami, wtedy mnie poznasz i odwrotnie, wtedy ja Cię poznam. Jezus, kiedy mówi, ja Was nie znałem, to nie mówi dlatego, że On nie, On nic nie wiedział o tych ludziach. On jest Bogiem Wszechmogącym, on, on wszystko o nich wiedział. Ale Jezusowi o coś innego chodziło. On mówił, przyjacielu, Ty mi się nie dałeś poznać, a więc nie dziw się, że Cię nie znam. Dla Jezusa ta właśnie znajomość ma wartość. Twoja dobrowolna decyzja, żeby wpuścić Go do najgłębszych zakamartków swojego życia. Żeby on tam mógł przebywać, szperać, coś zrobić z twoim życiem. Taka znajomość ma dla Jezusa wagę. Bo Jezus i tak wszystko wie o tobie. Ale kiedy ty go wpuszczasz dobrowolnie, jest to twoją decyzją, pozwalasz mu oczyszczać swoje serce. Taka znajomość dla Jezusa ma wielką wagę. Ale wtedy się dzieje, tak jak powiedziałam tutaj, Parę tygodni temu druga rzecz. Jezus również otwiera się przed tobą i jeszcze bardziej Go poznajesz. Jeszcze więcej prawdy o Nim wiesz. Jeszcze bardziej będziesz oburzony świętym gniewem, jak będziesz słyszał kłamstwo o Jezusie. Wiecie, jak wam mówiłem o tym wyznaniu Piotra i, i, i, i Jezusa. Jezus mówi do Piotra, Piotrze, ja, ty, ty wiesz, kim ja jestem, a ja, Piotrze, wiem, kim ty jesteś. I to jest ta skała, na której Jezus buduje Kościół. Na tej relacji wzajemnej. Jezus nie chce budować Kościoła z ludźmi obcymi sobie. Z ludźmi obojętnymi na Niego. Ludźmi, których serce jest zimne. On mówi Piotrze, ty wiesz, że ja jestem Jezus, Syn Boga Żywego, a ja wiem, że ty też Piotr. Ta, ta, ta skała. I mówi, to jest to, o co mi chodzi w tym naszym wzajemnym budowaniu. Jak możesz budować z kimś, Wspólnie dom, jak go nie znasz. On ci okradnie, ty go okradniesz i ruina pozostanie. Do wspólnych interesów, wspólnego budowania domu idą ludzie, którzy się dobrze znają i sobie ufają. Bo to jest nasz wspólny majątek. Ja tobie zaufałem, ty mi zaufałeś. Wspólnie zbudujemy coś, prawda? I jest szansa, że to ukończymy. Jezus nie chce budować z kimś, kto jest daleko od Niego. Jesteś tylko religijnym człowiekiem, którego serce jest oziębłe. On mówi, ja chcę, żebyś był moim przyjacielem, żebyśmy się dobrze znali. A więc codziennie wpuszczaj mnie do swojego serca, ale to nie jest bez wzajemności. Ja codziennie będę się objawiał Tobie jeszcze bardziej, bardziej i bardziej i nie pożałujesz tego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy, że przyszedłeś, aby objawić nam prawdę. I Ty sam jesteś prawdą. W Tobie jedynie jesteśmy bezpieczni. Jedynie w Tobie mamy to światło na drodze życia. Jedynie wzrastając w relacji z Tobą, jedynie kochając Ciebie coraz bardziej, poznając Ciebie lepiej i lepiej przez objawienie, które dajesz nam przez swego Ducha. Możemy być zachowani w tym świecie pełnym wrogości wobec Ciebie pełnym zakłamania, pełnym grzechu, zniewolenia przez szatana, zaślepienia nieprawością, tego całego owocu grzechu, tego coraz bardziej postępującego, jawnego cudzołóstwa i nieprawości, wszelkich form niegodziwości. Panie, widząc, jak te rzeczy próbują wdzierać się do Twojego Kościoła, będąc ostrzeżeni przez to Słowo, że będziemy poddani presji tego świata, której nie mamy ulegać, daj, Panie, byśmy dołożyli wszelkich starań, aby naszą relację z Tobą umacniać, aby w Tobie trwać, aby każdego dnia karmić się Tobą, przebywać z Tobą, rozkoszować się Tobą, aby nasze serca były jak, serca, jak serce tego psalmisty, który wyrażał to uwielbienie i wyrażał ten zachwyt, i wyrażał ten podziw nad ogromem, nad mądrością, nad wspaniałością swojego Boga. Modlimy się, by nasze serca były pełne takiego podziwu, takiego uwielbienia, takiej chwały. Aby nikt z nas nie znikczemniał, aby nikt z nas nie pogrążył się w ciemność, ale raczej byśmy byli pełni Twojego światła i nieśli to światło tym właśnie, którzy giną w ciemności. Abyśmy, tak jak Ty nas znalazłeś, byli tymi, którzy pójdą i będą szukać tych zgubionych. I będą głosić im dobrą nowinę. A Ty, Panie, przez swego ducha użyjesz tego, by ich oświecić, by ich wyrwać, by ich uratować. O to prosimy, kochany Panie. Pomóż każdemu z nas wzrastać w tej bliskości z Tobą i być dobrymi narzędziami w tym dziele zbawienia, w tym dziele przemiany tego, co może być uratowane z tego zgubnego świata. To pomóż nam w tym, kochany Panie. Utwierdź nas w Twojej prawdzie. Proszę też za tymi, którzy potrzebują Twojego wyzwolenia jeszcze dzisiaj. Za tymi wszystkimi, w których jeszcze grzech wykonuje swą pracę. W takiej czy w innej sferze życia nie mają tej wolności, o której Pan Jezus mówił, ale jeszcze są w więzach. Nadal grzech nad nimi panuje. Nadal nie są w stanie wyrwać się z tej mocy szatana. Panie, prosimy o złamanie, jarzma, złamanie tego złego jarzma w ich życiu, o Twoją prawdę, która ich wyswobodzi. Prosimy. Twoje zwycięstwo nad wszelkim grzechem, nad wszelką nieprawością. Oto serce, które miłuje to, co sprawiedliwe. Oto serce nowe, czyste, które brzydzi się grzechem, brzydzi się kłamstwem, brzydzi się wszelką formą diabelskiej niegodziwości. Prosimy, Panie.